Apostol 4 od 9 9. Jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. A widząc odwagę Piotra i Jana i widząc, że to ludzie nieuczeni i prości, Dziwili się. Poznali ich też, że byli z Jezusem. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Kazali im wtedy opuścić Radę Najwyższą. Naradzali się między sobą, mówiąc, cóż poczniemy z tymi ludźmi. Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że oni dokonali oczywistego cudu i nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozszerzyło, rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili, ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga, raczej was słuchać, aniżeli Boga, sami osądźcie. My bowiem nie możemy... Nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy, a oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich i nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało, bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat. Wyzwierc swoją sądzę. Rozważanie będzie do godziny szesnastej i potem mamy 15 minut przerwy. Wir betrachten jetzt bis 16 Uhr und haben anschließend 15 Minuten Pause. Wir haben gesehen, dass der Apostel Petrus sich an die Verantwortlichen des Volkes wendet. Więc Widzieliśmy, że Apostoł Piotr zwraca się do tych odpowiedzialnych za lud, Die obersten wohl die Priester und Priester, Do tych przełożonych, do kapłanów i akapanów. Und dann an die ältesten, die in geistlicher moralischer Hinsicht die Verantwortung trug. I do tych starszych, którzy nie nieśli tą odpowiedzialność i co do spraw o moralnych. Er zeigt zweitens den Anlass in Vers 9, der zu ihrer Verhaftung geführt hat. Też pokazuje tą pobudkę, jaka spowodowała ich uwięzienie. W 9. wierszu: "Te wabi wie gehört haben die Wohltat, das Gutes tun." To był ten czyn albo to, że oni dobrze uczynili. On er sagt dann in Vers 10, drittens, die Botschafte in 10. wierszu mówi, dass diese Botschaft sich nicht nur an die Verantwortlichen des Volkes richtet, że ta to społeczeństwo kieruje się nie tylko do tych odpowiedzialnych, do tych starszych ludów, ale jest to poselstwo do wszystkich, którzy się przysłuchiwali. Ja i nawet do całego ludu izraelskiego. To jeszcze raz nam podkreśla, że tutaj chodzi o tą stronę żydowską. I tak możemy przyjąć, że to nie tylko te dwa plemiona, ale wszystkie, cały, cały lud jest przed oczami Bożymi: 12 plemion. Często właśnie tak jest w słowie Bożym, eine für eine gruppe, um, że poszczególne jakieś znaczenie czegoś jest obowiązujące dla tylko poszczególnej grupy letztlich die auswirkung des Wortes Gottes weit über so eine einzelne Gruppe hinausgeht. Ale koniec końców działa, czy skutki tego są dla każdego, czy rozszerzają się o wiele bardziej gdziej. Wie also alle angesprochen sind. A więc jest tutaj mówione do nas wszystkich. On dann beantwortet Petrus Vtens izwaę Piotr odpowiada: Die Frage, die ihnen gestellt worden ist, na to pytanie, które zostało im postawione, wobei er sie in reihenfolge beantwortet. ale o, daje odpowiedź w odwrotnej kolejności. Sie hatten gesehen, dass da Kraft wirksam war? Zauważyli, że działała tutaj pewna moc, a po drugie chcieli wiedzieć, kto za tą mocą stoi. Und Petrus spricht zuerst von dem Namen, in dem sie tätig gewesen sind. A Piotr najpierw daje odpowiedź, że omówi o tym imieniu, w którym oni to uczynili. Wenn man mal den Hauptsatz jetzt alleine sieht hier in Vers 10, jeśli teraz widzimy tą główną sprawę samą, jeśli to będziemy rozpatrywali osobno w wdziem wierszu? In dem Namen Jesu Christi ist dieser gesund vor euch. W imieniu Jezusa Chrystusa, ten jest zdrowy, czy został uzdrowiony? Das heißt, es geht um die Person des Herrn Jesus. a tu chodzi o osobę e, Pana Jezusa. In seinem Namen, das heißt, wir haben das ja schon einmal gehört, in der Kraft seines Namens i Jego imieniu, to znaczy w mocy Jego imienia, już tam wspominaliśmy, jest ten cud został uczyniony. Ale tutaj tak bardzo nie uwypukla nam się ta moc, ale ta, raczej ta osoba. I też słyszeliśmy już, że Pan Jezus jest tutaj przedstawiony w całym swoim tym odrzuceniu i znieważeniu. I wird już deutlich, in Vers 12 noch To jest już tutaj te jasne, choć dopiero w 12. wierszu Apostoł o tym dobitnie i dokładnie mówi. rettung für das volk nur dann geben kann, że ten ratunek dla tego ludu może być tylko wtedy, diesen verachteten Jesus Jezus jeśli oni tego znieważonego Jezusa Chrystusa jako tego posłanego przez Boga, jeśli oni go przyjmą, dieser, der hier in Niedrigkeit sein Leben geführt hat. Jezus Chrystus to ten, który tutaj w tej niskości prowadził swoje życie. A jednocześnie był tym pomazańcem Bożym tutaj na tej Ziemi. Der Nazareer darüber haben wir gehört, das ist die Verachtung. Der go też już słyszeliśmy, to jest to znieważenie. Und dann finden wir eben fünftens, was sie getan haben, sie haben ihn gekreuzigt. I popjęnte znajduję, widzimy to, co oni uczynili, czyli ukrzyżowali go. Ie, niemand anders, ihr habt er gekreuzigt. Wer? Nikt inny, to wy. natürlich letztlich oh, obwohl es natürlich letztlich die Nationen waren, die die Nägel Durch seine Hände und Füße geschlagen haben choć koniec końców to boganie byli którzy przybijali Pana do Krzyża macht Gott dieses Volk dafür verantwortlich. to jednak Bóg czyni odpowiedzialnym za to ten lud. gehört i po kolejnym punkcie słyszeliśmy że Bóg go docenia przez to, że go zmartwychwstanie zbudził, To jest to pełne um, docenienie. I przy tym zmartwychwstaniu jeszcze na chwilę chcę się zatrzymać. Rano już co nieco o tym słyszeliśmy. Ale nie jestem pewny, czy dobrze to rozumiemy, jak to było u rzeczywistnione to jak to było istotne to z martwych wstanie. Hodge Morgan erwähnt, dass in diesen ersten Predigten immer wieder auch diese Auferweckung erwähnt wird. Też to wspomnieliśmy, że w tych pierwszych kazaniach ciągle się przewijało to z martwych wstanie. Und auch später Paulus hat immer wieder über diese Auferweckung gepredigt. I również później Paweł ciągle głosił o tym z martwych wzbudzeniu. Er wird um, verachtet Apostelgeschichte 17 Vers 18, 18, on był znieważany, weil er ihnen das Evangelium am Ende von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Zzwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychstanniu. In 1. Korinther 15 erklärt der Apostel Paulus. 1erwszy Korinthian 15 Paweł wyjaśnia, In Vers 14, 14. Vers, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt vergeblich, vergeblich auch euer Glaube. Ohne die Auferweckung und Auferstehung des Herrn Jesus hätte der Glaube keinen Inhalt, keinen Sinn. Bez zmartwychwstania czy zmartwychwstania pana Jezusa, wiara nie miałaby tej swojej zawartości i nie miałaby sensu w ogóle. Was wird uns über die Auferstehung gesagt? Co jest nam powiedziane na temat zmartwychwstania? In Römer 4 heißt es: Rzymian 4, czytamy, Vers 25, der unserer Übertretungen wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. zeigt, dass Gott sein Werk angenommen hat. To zmartwychwstanie wzbudzenie że Bóg to przyjął. damit die Frage der Schuld der Sünde geregelt ist. I przez to to pytanie win jest uregulowane. Pytanie o winy jest uregulowane. Czy kwestia winy jest uregulowana? Nur dadurch wissen wir, dass Gott in uns keine Sünde mehr sieht. Tylko przez to wiemy, że Bóg nie widzi w nas więcej grzechów. To zmartwychwstanie wskazuje, że Bóg tą sprawę jakby dokończył i jest w pełni zadowolony, usatysfakcjonowany. In praktischer Hinsicht hat das für uns auch noch eine Bedeutung. I się o praktyczną stronę to też to ma dla nas znaczenie. Wir mm, ist das früher gar nicht so bewusst gewesen, wenn wir 1. Thessalonicher 4 anschauen. Nie byłem tego długo świadomy, gdy przeczytamy 1. Tesaloniczan 4. Da Zachter der Apostel im Blick auf die Entrückung. Tam apostoł mówi wizją z pokreceniem. In 1. Thessalonicher 4 um, czy lese ab Vers ja Vers 14. Pierś detałem 4 od ok 14 wiersza. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i z martwych wstał, so wird auch Gott um, die durch Jesus Christus durch Jesus entschlafenen mit ihm bringen. Das heißt, wir glauben, Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. Das heißt, es gäbe für unser herz überhaupt keine gedanken an die um, an die wiederkunft des herr jesus an die entrückung erwähnst nie byłoby dla naszych serc byłoby takich myśli dotyczących e, z zmartwychwstania und an das wiederkommen zur aufrichtung seines reiches I, i, i nie byłoby również myśli o pochwyceniu e, nas i bym e Przyjściu, by ustanowić swoje królestwo, gdybyśmy nie mieli zmartwych przed naszymi oczami. I co ciekawe, jeszcze ten sam apostoł, który tutaj przemawia w dziejach apostolskich, czwarty rozdział, brief, 1, 3, mówi w swoim pierwszym liście, pierwszy rozdział trzeci wiersz, to zgord uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen hoffnung durch die auferstehung jesu Christi aus dem toten. Pierwszy rozdział trzeci wiersz odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Diese lebendige hoffnung gäbe es nicht, wenn es nicht die auferstehung des Herrn Jesus gegeben hätte. Tej żywej nadziei nie byłoby, gdyby nie było zmartwychwstania Pana Jezusa. Und das neue Leben, dieses wiederzeugen I to nowe życie to na nowo zrodzone in der des Herrn jest nam darowane w zmartwychwstaniu pana jezusa es ist auferstehungsleben. to jest życie Zmartwychwstania. Warum betone ich diesen Gedanken der Auferstehung? Dlaczego ja podkreślam tą martwych Smartwychstania? Ich glaube, dass wir sehr stark unseren Glauben auf den Tod des Herrn Jesus stützen? Ja myślę, że my bardzo się opieramy jeśli chodzi o naszą wiarę na śmieć Pana Jezusa. Mit Recht i jest to właściwe. Aber der Tod ohne die Auferstehung wäre unvollständig. Ale śmierć bez Smartwichstania byłaby niepełna. Byłoby to niepełne. Und wenn wir auch an dem Sonntagmorgen den jeśli w niedzielę rano ogłaszamy śmierć Pana, so ist dieser Tod doch To ta śmierć jest powodem do dziękczynienia, ponieważ on zmartwychwstał. Und deshalb meine ich, dass wir an dem Sonntagmor einmal stehen bleiben sollten dabei, dass der Jesus aus den Toten auferweckt worden ist. I dlatego też uważam, że w niedzielę rano powinniśmy się też zatrzymać nad tym, że Pan Jezus z martwych został zbudzony i e, poszedł to nie ma. Nie jeden Sonntatag jeden aspekt betrachten, zweifel los. Oczywiście nie jesteśmy w stanie co niedzielę e, zajmować się każdym aspektem. Den mittelpunkt ist der Todesherrn, Punktem centralnym jest śmierć Pana, ale on został z czy z i Dlatego na tej podstawie są te wszelkie błogosławieństwa dla nas. also durch ihn gesund I tutaj właśnie Piotr mówi że dzięki temu, którego Bóg zmarłych zbudził, on jest dzięki niemu, on jest uzdrowiony. Durch ihn, das beantwortete die erste Frage. Przez niego. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Es nur sein Name, mit dem sie verbunden sind, wenn sie tätig sind. To nie tylko jest jego imię powiązane z tym, że oni są czynni, sondern er und er allein war die Kraftquelle und hat die Kraft gegeben diese Auferweckung diese diese Gesundung zu bewirken Ale tylko i wyłącznie on ponieważ to on dał tą moc tą, tą moc by tego chorego uzdrowić alles wird von Petrus hier auf den Herrn Jesus bezogen wszystko Piotr odnosi do Pana Jezusa zajest das üble werk dieser menschen czy to, to z, z, złe dzieło tych ludzi gekreuzigt. Oni ukrzyżowali Chrystusa Sei das Werk Gottes. Czy też dzieło Boże er hat Bo On wzbudził Chrystusa das der Apostel, Czy też działanie apostołów Jesus, To zostało uczynione w imieniu Pana Jezusa i w jego e, mocy, w jego sile. I on nie potrafi milczeć, jeśli chodzi o tę osobę. I jeszcze raz pokazuje to, jak bardzo ceni tą osobę w wierszu 11 gdy on mówi o tym kamieniu i w wierszu dwunastym, w którym podkreśla, że on jest tą jedyną możliwą drogą. Wszystko jest Chrystus. Wszystkim jest Chrystus. A jaką wartość ma on dla ciebie? Nur darf es nicht so weit gehen, am Sonntagmorgen, dass wir die Auferstehung des Herrn verkündigen und auch nicht seine Wiederkehr. Tylko nie możemy się też w Niedzielę z rana, kiedy zgromadzamy się, opowiadać śmierć Pana, posuwać za daleko i opowiadać jego stanie lub jego powtórne przejście. Ich möchte nur zwei Gedanken vorstellen, etwas sagen über den Ausdruck, in welchem Namen oder in dem Namen. Chciałbym wyrazić jeszcze dwie myśli odnośnie słowa w imieniu. Then, w tym imieniu. Über die des Herrn Jesus als Stein. I drugą myśl odnośnie chwały Pana w powiązaniu z tym kamieniem Istnieją co najmniej trzy znaczenia odnośnie tego wyrażenia w imieniu. I dobrze dla nas będzie nauczyć się różnorodne Jego znaczenie. Znane miejsce znajdujemy w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, 20 wierszu, gdzie czytamy, że w imię Jego się schodzimy. Da ist die Bedeutung, dass er wie ein magnet uns zu ihm zu kommen. Znaczenie tego wyrażenia tutaj jest, że on jak magnes przyciąga wszystkich osób schodzących się. Eser wäre, wie Sifus nun sagt, zu seinem Namen hin. Odnośnik w innych tłumaczeniach mówi, nie w imieniu, tylko do imienia jego się schodzimy. tym samym Kapitel, Matthäus 18, haben wir zu Beginn. Na początku rozdziału tego samego, tej samej Ewangelii znajdujemy kolejny raz to określenie w piątym wierszu. A kto przyjmie jedno takie dziecko w moje imię? Tutaj znaczenie tego wyrażenia jest z powodu imienia mego. Tutaj to imię jest jakby powodem działania, postępowania. W Ewangelii Jana 15 i 16 znajdujemy kilka razy to wyrażenie, żeby się modlić w jego imieniu. Da die Bedeutung in der Kraft a tam to wyrażenie znaczy modlić się w mocy tego imienia. I to znaczenie mamy też tutaj w naszym rozdziale. Jeśli chodzi teraz o to słowo imię, schon mal tutaj brat Manuel to powiedział? To nie chodzi po prostu o jakieś imię, które się po prostu składa z kilku liter. Tak, tak jak w liście do Filipian, gdzie czytamy, że dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. diese Person Die jede andere überragt, tylko to oznacza, że mamy myśleć o osobie tej konkretnej, która przewyższa wszelką inną osobę, die is, która jest nieporównywalna über alles eroben, i przewyższa wszystko. Ganze wert, diese wird damit zum po prostu przez to imię wyrażone jest cała wartość y, tej osoby. Pan zu dem zweiten Gedanken, dass Jesus der Stein ist. I drugą myśl, którą chciałbym powiedzieć odnośnie tego, że Pan Jesus jest kamieniem. Dieser also, der auferweckt worden ist aus den Toten, ist der Stein. Więc ten, który został z martwych wzbudzony, jest tym kamieniem. Dieser Stein in der Hand Gottes bewirkt, dass jede Zielsetzung Gottes erreicht wird. Ten kamień w rękach Bożych powoduje, że wszelki zamiar Boży się spełnia. Nie ma ani jednej rzeczy, która by nie doszła do skutku z jego powodu. On jest po prostu centralną osobą i mężem planu Bożego. I wszystko w nim i wszystko się w nim spełnia. Chciałbym teraz przedstawić trzy takie zamierzenia. Po pierwsze, w nim spełniają się wszelkie obietnice odnośnie Izraela. Po drugie, w nim spełniają się obietnice odnośnie narodów. A trzecie, w nim spełniają się obietnice odnośnie zgromadzenia. I do, każdych, do każdej z tych trzech obszarów chciałbym podać jedno miejsce. Pierwsze miejsce, gdzie Pan Jezus nazywany jest kamieniem. Odnosi się do Izraela. W 1. 49 czytamy z pierwszej księgi Mojżeszowej w 49. rozdziale. Wytłumacz Jakobs Tam w tej zapowiedzi proroczej Jakuba o Józefie czytamy. W 24. w 24. Wierszu: Von dort jest der Hirte, der Stein Izraels. Stamtąd pasterz i opoka lub kamień Izraela. Eine zweite Stelle haben wir in Jesaja 28. Drugge Mäste im Ks. Isaiascha. 28. Vers. Herr 16. 16. Vers. Darum so spricht der Herr Herr: Sieh, ich gründe einen Stein in Zion łem drei Dinge gesagt: Ein Bewährenstein, ein kostbaren Echstein, aus festestel get. Dlatego tak powiedział Pan Bóg otokłady jako grunt na sejonie kamień, kamień wypróbowany, węgielny, drogocennny. Jezus? Pan Jezus jest właśnie tą osobą, która została w różnorodny sposób wypróbowana. Który, którego nie można przewyższyć w jego wartości. Który jest jedynym fundamentem stałym, niewzruszonym. I wymieniając jeszcze trzecie miejsce z Ewangelii Marka, 12 rozdziału. Tam znajdujemy podobieństwo o winnicy, która jest obrazem Izraela. Bóg włożył wszelkie starania, aby ta winnica rodziła owoce. posłał wielu sług, na samym końcu swojego własnego syna. Und ihn haben sie getötet. A jego zabili. dann kommt bezeichnenderweise, auch das Zitat, wie hier aus dem 118. Psalm, że znajdujemy tutaj Zitat z Psalm 118. Der, den sie getötet hatten, der, den die Juden getötet hatten, der Jesus, den, którego Żydzi zabili, war der Stein, den die Bauleute verworfen. Był owym kamieniem, którego żydzi usunęli, ale który stał się kamieniem węgielnym. hinweisen auf die zweite Stelle. Teraz odnośnie tej drugiej strony, że Pan jest też spełnieniem obietnic odnośnie narodów. myślę o Daniel 2, Myślę teraz najpierw o Księdze Daniela, drugi rozdział. Ja tutaj die verschiedenen Bilder über die Weltreiche. Tam opisane są te obrazy symbolizujące Królestwa. Nachdem das letzte Weltreich, das Römische Reich, vorgestellt worden ist, i kiedy ostatnie z tych królestw zostało przedstawione, Królestwo Rzymskie, Cesarstwo Rzymskie, czytamy w 34 wierszu, że widoczny tutaj był kamień, który bez pomocy rąk się um, poruszył. I das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie i uderzył posąg w jego stopy z żelaza i gliny i skruszył je. Und Daniel deutet dann diesen Traum. Później Daniel sam wykłada ten sen. Und sagt in vers 44 <coughs> Und in diesen Tagen dieser König wird der Gottes Himmel sein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht zerstört, Dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen wird. Er wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber in Ewigkeit bestehen. 44. Wiersz, ale w Dniach tych Królów Bóg Nieba wzbudzi Królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. Ein Hinweis auf den Herrn Jesus, ja, dieser Stein, ist. To jest um, wskazówka na Pana Jezusa, który jest tym w tym kamieniu. Teraz ten trzeci aspekt, że Pan jest spełnieniem obietnic też odnośnie zgromadzenia. I tu możemy zacytować bardzo znane miejsca, na przykład Mateusza 16, 18. Tam Pan Jezus mówi, że na sobie samym, który jest tą skałą, zbuduje to zgromadzenie. I na tym fundamencie, na tej skalę my zostaliśmy zbudowani. Jesteśmy zbudowani jako żywe kamienie. A Paweł wyraźnie mówi, że on sam jest tym fundamentem i nie można położyć innego fundamentu. Pismo mówi nam, że skawą jest Chrystus. A ponieważ tak jest, to możemy być bardzo szczęśliwi i wdzięczni. Bo patrząc na cały upadek, upadek chrześcijaństwa wokół nas, to jednak na samym końcu Chrystus pozostanie zwycięzcą. I wszelka moc nieprzyjaciela nie przemoże. Zgromadzenie. Na samym końcu przedstawi to zgromadzenie Bogu w uwielbionym stanie, ponieważ On jest skałą. Jaki to uszczęśliwiający fakt. On jest tym mężem planu Bożego. On jest centralną osobą odnośnie wszystkich dróg Bożych z ludźmi. Jemu należy uwielbienie naszych serc. Może jeszcze, żeby dołączyć się do tych myśli. Z Efezjan znane miejsce... Noch einen Zusatz aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, zu diesen Gedanken, die jetzt gesagt worden sind. Aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, deren Eckstein Jesus Christus ist. Może już wszyscy między nami wiedzą to, ale ja bym chciał jeszcze to soo przybliżyć, żeby je lepiej rozumieć. Vielleicht kennen das schon alle, aber ich möchte dieses Wort uns noch einmal näher bringen. Co to jest Kame węgiel Was ist das ein Eckstein? To nie jest nic związanego z węglem. Im polischen klingt das Wort Eckstein wie oder ist das gleich zu dem Wort Kohlestein? Ale to zu tun. Często spotykamy kamień węgielny jako tablice na budynku. Heute werden solche Ecksteine um, oft als Informationssteine auf Baustellen genutzt. Na tej tablicy jest napisane, kto jest Fundatorem tejże Budowli i w jakim celu została postawiona. Auf so einem Stein wird oft vermerkt, wer der uh, Spender dieser Baustelle ist, der diese oder dem dieses dieses bestehen der überhaupt verdankt wird Niektórych tłumaczeniach polskich też słyszymy kamień narożny a nie węgielny. Mhm. ja so, es gibt eben andere übersetzungen die sprechen von eckstein so wie auch im deutschen właściwie należało powiedzieć to jest staro-polskim słowem kamień węgielny, od węgła czyli rogu also ein eckstein Chciałem to powiedzieć, bo dzisiaj może dla wielu młodych nie jest to bliskie słowo. I dokładnie to ma takie znaczenie. Ten kamień, pan Jezus, to jest osoba, która wyznacza kierunki, po co, w jaki sposób, jak ma być zbudowana świątynia Boża. To das heißt also, der Jesus ist im Prinzip der richtungsgebende Stein, der dem ganzen Bau die Richtung gibt. jeszcze krótka myśl odnośnie wiersza 11 Petrus mówi o tych budujących, którzy odrzucili ten kamień dźwigielny. budujący, które znają kamienie oni się znają na, na kamieniach na takim kamieniu Piotr oni Unter Verantwortung Piot wraca się do swoich słuchaczy jako do takich którzy niosą odpowiedzialność. Wiram ja eben einige Stellen aus dem alten Testament gelesen, wo diesem Stein die Rede war. Schat Philom, czytaliśmy my kilka miest. Ję w starym Testamentie była mowa o tym kamieniu. Und diese Bauleute hätten das eigentlich erkennen müssen. Er ist dieser Stein. Also baujende Vasiliowie powinni to rozpoznać, kim on to jest, to to jest ten tym kamieniem. Und doch haben sie ihn verworfen a jednak odrzucili go. Das macht ihre verantwortung deutlich I to właśnie wyraża ich odpowiedzialność dann fasse ich noch mal zusammen diese beiden Hauptgedanken, die dem Wort eckstein enthalten sind myśli, myśli które są zawarte w tym słowie kamień es ist einmal der punkt dass er die richtung on po pierwsze nadaje kierunek i wszystko właściwie, on, od niego wszystko zależy. Ale tym, w tym znajduje się też ta myśl, że on wszystko jakby dopełnia i doprowadza do końca. jest to po prostu wspaniałe się nad tym zastanowić. Kamień spricht mówi także o stałości. Hier ist es Gott, der mit diesem Stein, mit dem Herrn Jesus baut und arbeitet. Tutaj to Bóg jest e, tym, który tym kamieniem, tym Panem Jezusem jakby buduje. Der erstens ihn verherrlicht, ihn ehrt oder jako trumekstein macht, jako pierwszego czci i uwielbia, czyniąc go właśnie kamieniem węgielnym. Aber dann auch in ihm seine Wege zum Ziel bringen ale następnie też w Nim doprowadza swoje drogi do celu, do spełnienia. I wtedy Pan Jezus jest takim wielkim przed nami i chlubimy się z Niego. Piotr dodaje jeszcze jedną myśl. Nicht hier, wo er zu diesen spricht, die den Herrn Jesus ablegen. Nie tutaj gdzie przemawia do tych, którzy odrzucali, czy odrzucili Pana Jezusa. in erste Petrus 2 wenn er an: „Glaubende schreibt. Ale w pierwszym Piottra wa, gdzie kieruje się do Da sagt er euch den Glaubenden, tam on mówi: „ Wam wieżącym. Ihr versteht etwas von der Kostbarkeit, die dieser Stein hat für Gott. Wy rozumiecie coś z tej kosztowności, którą ten kamień ma dla Boga. I opłaca się naprawdę tą wartością tym kamieniem się zająć. Chciałbym krótką einen kurzen Gedanken odnośnie tej krótkiej wypowiedzi Piotra. Ja są noch einen Vers aus dem Alten mam wo auch von dem Stein gesprochen wird. Mam jeszcze jeden wiersz ze starego testamentu, gdzie także jest mowa o tym kamieniu. Tam z Stein noch Gedanke verbunden. kamieniem jeszcze jest powiązana szczególna myśl. Tam er der Schlussstein genannt. kamieniem ostatnim, ostatecznym, końcowym. In Zacharia 4, 4. rozdziale, der zweite Teil von Vers 7. Załaniesz 4, druga część siódmego e, wiersza. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków cudny, cudny. Wenn man sich einfach mal um das zu verdeutlichen einen Torbogen vorstellt, takie... to, wie Wuk, prawy, dann sich Torbogen von beiden Seiten gemauert. To ten Łuk tej bramy jest murowany z obydwóch stron. Und wird und er gibt halt und A na koniec jest wstawiony ten końcowy kamień, który, który, który temu Łukowi daje stabilność i trwałość. Das demonstriert diesen zweiten Gedanken, dass in ihm, in dem Herrn Jezus, dem Stein, alles i to właśnie demonstruje tą drugą myśl, że w Nim w Panu Jezusie wszystko jest dokończone. I w tym właśnie jest, można znaleźć tą stabilność i stałość tego, co Bóg potrafi dokonać. Teraz krótko coś na temat tej mowy i wszystkich dalszych przemówień Piotra. Petrus beginnt immer mit einem aktuellen Bezug, hier der Frage. Piotr zawsze rozpoczyna się z takim aktualnym Odnosieniem do jakiegoś wydarzenia, do tego naszego pytania. Dann gelingt es Petrus immer, zu seinem Hauptthema zu kommen, und das Hauptthema ist die Person des Herrn Jesus. Następnie Piotrow zawsze udaje się przejść do głównego tematu, a głównym tematem zawsze jest osoba pana Jezusa Und dann endet Petrus immer mit einem klaren Appell. A następnie Piot zawsze kończy wyraźnym apelem. E, zawierający praktyczne e, odnoszenie, odniesienie do słuchaczy. to również czyni tu wierszu 12 I chciałbym wymienić tutaj 5 punktów. Petrus nennt noch einmal diese herrliche Botschaft, Es gibt Heil und Rettung. Po pierwsze, Piotr wymienia tą cudowną nowinę, że jest zbawienie, jest ratunek. Auch jetzt noch, ihr ihn Także jeszcze dzisiaj, pomimo tego, że odrzuciliście go. Es ist anderen, das Heil, es nie, gibt Heil. nie ma w nikim innym zbawienia, ale zbawienie jest. Das zweite, po drugie, dieses Heil, diese Rettung die kommt aus dem herzen gottes von drugie to zbawienie ono pochodzi z serca bożego i za name ist euch gegeben to imie jest wam dane jest wie geben unter den himmel jest ono dane pod niebem es heißt der Blick ist dass der herr jesus verherrlicht ist zur rechten gottes nasz nasz nasz wzrok jest taki kieruje się na to że pan Jezus jest uwielbiony już w niebie po prawicy bożej jest erhöht über alle him. On jest wywyższone ponad wszelkie niebiosa. Durch die Himmel gegangen. On przeszedł przez niebiosa. Aber unter dem Himmel. Eben hier auf der Erde. Dieser Name gegeben. Ale pod niebem, to znaczy tu na ziemi, to imię jest dane. Und zwar unter den Menschen, das heißt inmitten von ihnen. I to wśród ludzi, po prostu wśród no wśród nich. Und da kommen zum dritten Punkt. I przechodzimy przez to do trzeciego punktu. Dieses Heil to zbawienie. to zbawienie ono jest dla wszystkich ludzi macht keine Einschränkung Piot tutaj nie daje żadnego ograniczenia ale jest to jednak pytanie, czy zależne od osobistego przyjęcia heute morgen gesehen Dziś rano widzieliśmy już, że pięciu tysięcy w, w sumie już przyjęli Pana Jezusa, ale am Ende von Kapitel 3, da haben wir diesen Punkt, dass es eine persönliche Entscheidung erfordert. Kapitel 3 na 4 3. Na koniec trzeciego rozdziału jednak znajdujemy, że wymaga to osobistej decyzji. Tam steht einen jeden von seinen Bosheiten abwenden. Ponieważ czytamy tam odwracając każdego, dosłownie lepiej może każdego pojedynczego. Zurück zu unserem Vers 12 Erstens es gibt Heil Zweitens Das entspringt dem Herzen Gottes, er hat diesen Namen gegeben zum Heil Drittens dieses Heil ist für alle Menschen Viertens Es ist nur und ausschließlich in dieser Person, die diesen Namen trägt der Person des Herrn Jesus. O Sparte ist on tylko i wyłącznie w tej osobie, która nosi to imię w imieniu Pana Jezusa. Und fünftens Es gibt ein göttliches Muss. I popiąte istnieje Boskie musi. Einen anderen Weg gibt es nicht? Niemal innej drogi. Aber Gott gibt dieses Heil und erlegt darin die Aufforderung Tu buße.óg więc daje to, to zbawienie i oferuje je, ale on też mówi, że, Musimy się nawrócić, pokutujcie. To jest więcej niż tylko taka oferta nieobowiązująca. Z tym związane jest takie zlecenie i rozkaz Boży, że należy pokutować. Ich finde das beeindruckend, wie Petrus in diesen kurzen Worten so viel über die Person des Herrn Jesus sagt. La mnie zadziwiający, jak Piot w takkultkichsłowach potrafi tak dużo powiedzieć o Panu Jezusie. Wir merken er redet erfüllt vom Heiligen Geist. Widzimy, że mówi naprawdę napełniony czy wypełniony Duchem świetytem und sein Herz ist voll von dieser Person. Je serce jest przepełnione tą osobą und die Betrachtung, die wir haben, die soll dazu führen, dass i nasze serce, nasze rozważanie ma ku temu służyć, że wszystkie nasze serca rzeczywiście rozgrzeją się w tej cudownej osobie. Teraz jest to bardzo ciekawym, by przyjrzeć się reakcji słuchaczy. I przez to też możemy zobaczyć, że ci, którzy przemawiają, są podobni do Pana Jezusa. Es ist Nicht derheilte, der zuerst vor ihren Blicken steht? I to nie ten, który został usstrowiony, jest tym pierwszym, który jest przed nimi, sondern sie wundern sich über die Freimütigkeit Vers 13. Ale widząc odwagę Piotra i Jana. Und das ist ein Wort, was in der Apostelgeschichte insgesamt siebenmal vorkommt. I to Słowo w, w dziejach apostolskich występuje siedmiokrotnie. Und was eigentlich ja besonders mit dem Christentum zusammenhängt. co w zasadzie jest bardzo silnie związane z chrześcijaństwem. Die Grundlage des Heils, die führt uns zur Bo ta podstawa zbawienia prowadzi nas do tej odwagi, do tej wolności. Petrus und Johannes hatten vorher waren sie geflohen bzw. hatten keine Kraft. Wcześniej Piotr i Jan, oni Uciekali, oni nie mieli tej siły. Jetzt stehen sie vor dem gleichen Szenedrium. I teraz oni, gdzie my stoją przed tym samym scenedrium, wie der Jesus? Jak pan Jesus? Und die Menschen merken, dass sie ungelehrte und ungebildete Leute waren. Die die Leute sauerzijli, że to byli nieuczeni i prości ludzie. Und wir wollen jetzt das einmal im Johannes Evangelium nachschlagen, wo das auch über den Herrn Jesus gesagt wird. I chcielibyśmy otworzyć to miejsce z Ewangelii Jana, gdzie jest podobne słowa o Panu Jezusie. Johannes 7, vers 15, 7, rozdział 15, wiersz. Jana 7, 15. I dziwili się Żydzi i mówili, skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczył? Der Jesus redete durch die Kraft des Geistes und Panie, jetzt redeten sie auch durch die Kraft des Geistes. Pan Jezus mówił w mocy Ducha i teraz oni też w tej mocy mówią. Und noch eine zweite Stelle aus dem Matthäus Miejsce z Ewangelii Mateusza, e, aus Kapitel 7, również 7 rozdział, Vers 29. 29 wiersz, Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Sie wurden von ihren Schriftgelehrten ja auch belehrt? Oni też byli pouczani przez tych uczonych w piśmie. Ale teraz w tych ich słowach, czyli tych apostołów, jest ta pełna moc zawarta. Und dann erkannten sie daraus, dass sie mit demmen Jesus gewesen waren i w tym momencie oni też poznali, że koniec 13 wiersza naszego naszej księgi, że byli z Panem Jezusem. Das betrifft in erster Linie ihre Herkunft. I do pierwszej linii tyczy się ich pochodzenia. Als der Petrus, den Jesus verleugnet, gdy Piątr zaparł się Pana Jezusa, Da sagt die Magd, dass er auch ein Mann aus Galilea sei. To tam też padają słowa, że On jest tym mężem z Galilei. Lukas 22,59. Wahrscheinlich wurden sie durch einen Dialekt oder durch irgendetwas kennzeichnendes erkannt. Być może przez jakiś dialekt albo coś innego charakterystycznego zostali rozpoznani. Aber ich möchte aus dieser Sache noch eine Anwendung für uns machen. Ale w tej sprawie jeszcze jedno Zastosowanie do nas und uns fragen, ob man eben auch erkennen kann, dass wir mit dem Herrn Jesus eine Zeit gewesen sind, wie hier jetzt zum Beispiel auf der Konferenz? Czy das się po nas poznać, że my również jakiś czas przebywaliśmy albo przebywamy z Panem Jezusem? Hat die Beschäftigung mit der Person des Herrn Jesus mit seinem Wort Auswirkungen Auf unser sein. Czy to przebywanie, zajmowanie się Panem Jezusem ma wpływ na, nasze, na nasz sposób bycia? Und in Vers 14 den nächsten Grund der Verwunderung oder ihres Erstaunens? I dopiero w 14 wierszu mamy kolejny powód ich zdziwienia. Wahm der geheilte einfach offenbar auch dabei war ponieważ ten uzdrowiony stał jawnie czy publicznie przed nimi. Und sie waren einfach sprachlos. Es spricht I oni po prostu zaniemówili. Tutaj nikt nie wiedział co powiedzieć. Sondern sie werden in Vers 15 aus dem synedrium verwiesen. Ale dalej jak czytamy 15. wiersz, zostali zmuszeni do opuszczenia tego tej, posiedzenia rady najwyższej. Was Jakie y działanie spowodowała ta mowa na tych słuchaczy. Und dann werden wir zuhörer einer geheimen absprache. I wtedy jesteśmy słuchaczami takiej tajem tajemniczej Mowy. Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte war nicht im Senedrium. Łukasz, który pisarz tej tych dzieł apostolskich, nie był w tym synedrium. Pietros i Johannes waren auch nicht mehr dabei. Piotr i Jan również nie. Ale to nie jest żaden problem dla Ducha Bożego. Er zeigt nam wersji 15, wasi beredet haben. On od 15 czy od 16. Od 15 wiersza widzimy, o czym oni się naradzali. O czym oni, no, jaką naradę prowadzili. No wiersza. etwas zu Vers 10 11. Widzimy, że apostołowie całe uzdrowienie przypisują Jezusowi Chrystusowi Nazareńskiemu. Widzimy, że apostołowie Nazareja. Widzimy właśnie, że to uzdrowienie staje się faktem działania tego, który został wzbudzony z martwych sehen dass diese Heilung eine Tatsache ist die von dem kommt der aus den toten auferstanden ist to przypomina o tym że pan Jezus czynił to będąc na ziemi es erinnerte sie daran dass der Jesus das bereits tat als er noch auf der Erde lebte ale teraz właśnie wskazują że to ten sam którego oni odrzucili dokonuje tego uzdrowienia aber sie wiesen die Zuschauer darauf hin, dass das genau derselbe ist, der jetzt aber auferstanden ist und lebt. To pokazuje również na podstawie zapowiedzi w Starym Testamentencie. Das zeigt auch auf Basis der Ankündigung, die bereits im Alten Testament gegeben wurde. Bo Ponieważ znali przykładowo Psalm 103 Sie kam zum Beispiel Psalm 113 Gdzie jest napisane, że on leczy choroby Twoje Wo wir lesen, dass er? że on leczy porobi twoje tam jest czas er alle deine krankheiten heilt i tym samym było to psalm 103 było to dalsze wypełnienie działania bożego względem tego człowieka chorego das war also auch eine erfüllung diesbezüglich bei diesem kranken mann i zarazem było to potwierdzenie że ta osoba jako człowiek została ukrzyżowana ale również jest bogiem Zusätzlich war es ein Beweis, dass der Gekreuzigte Gott ist. Ponieważ nie dokonać takiego uzdrowienia, jak tylko Bóg. Weil niemand so eine Heilung hervorbringen konnte, als nur Gott allein. I to było właśnie, że ta osoba jest w tej Bożej osobą Und das war ein zusätzlicher Beweis, dass diese Person tatsächlich zur Rechten Gottes sitzt und selber Gott ist. Czytamy właśnie, że dzięki niemu zauważmy, ten oto stoi zdrów przed wami. Zdrów, zdrowy. Wir haben gelesen, dass dank ihm dieser Mensch gesund hier vor euch Nie tylko, że stoi, ale że zdrowy stoi. Czyli jako ten Chrystus posłany do nich i jako syn Boga Żywego, jak widzieliśmy w Mateuszach 16, to jest człowiek i Bóg w jednej osobie. Als dieser Christus, der zu ihnen gesund war, Ist dieser Jesus jetzt Mensch und Gott in einer Person hier vor Ihnen? Und auf Grundlage dieser, dieser Tatsache verstehen wir jetzt Vers 11 und 12, dass er eben dieser Eckstein ist, der zwar verworfen ist, aber er ist jetzt dieser Eckstein. Und Vers 12, dass auch in keinem anderen das Heil ist. Dlaczego? Bo może być to tylko możliwe jedno i drugie w Bogu prawdziwym. Warum, weil das Heil nur in Gott gegeben werden kann, also ist Jesus Gott. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem, czytamy danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, der und den Menschen gegeben ist, indem wir errettet werden müssen. To zbawienie może być tylko w Bożej osobie. Weil gibt es nur einzig und allein nur in Gott, czyli w Panu Jezusie. Also in dem Herrn Jesusa i Bogu w jednej osobie. Als Mensch und Gott in einer Person. Ja, ja, jeszcze tylko pytanie do wręczy, żeby wytłumaczyć jedną kwestię, której akurat nie rozumiem. I ścietę jetzt noch eine Frage an die Brüder bezog auf eine Angelegenheit, die ich nicht verstehe. Dancko właśnie ci Żydzi są nazywani budującymi Warum werden die Juden als Bauleute bezeichnet? Was sollten sie bauen und in welche Richtung geht dieses, dieser Gedanke? Ich schlage vor, dass wir über diese Frage jetzt in der Pause in der Pause etwas nachdenken, vielleicht dann anschließend darauf eine Antwort geben können. Proponuję, żebyśmy w czasie przerwy äh, rozmyślali nad odpowiedzią äh, te, odnośnie tego pytania i po przerwie to pytanie wyjaśnili. Lassen Sie noch einige kurze Einzelheiten zu Vers 12 sagen. Ale pozwólcie mi powiedzieć jeszcze kilka drobnych detali odnośnie Wiersza 12. Wir haben jetzt gehört von einem zweifachen Heil, takim podwójnym zbawieniu. W 14 wierszu widzieliśmy, że ten chory mąż teraz uzdrowiony, uleczony stał przed nimi. In diesem Ausleger, diese Stelle ist seine körperliche gesundung to uzdrowienie tutaj oczywiście odnosi się do jego ciała fizycznego, które zostało uleczone. er auch das Heil seiner Seele hatte, glaube ich, geht schon aus dem zweiten Kapitel aus dem dritten Kapitel hervor, denn er lobte anschließend Gott im Tempel. Aber geht es um diese körperliche Heilung? Czy rzeczywiście miał też uzdrowienie duszy swojej? Myślę, że to znajdziemy. Możemy znaleźć w trzecim rozdziale, gdzie widzimy go wielbiącego i dziękującego Bogu w świątyni, Ale tutaj ten wiersz odnosi się do jego ciała fizycznego. Jednak w dwunastym wierszu to zbawienie, ten ratunek mówi o zbawieniu duszy. I jeśli chodzi o duszę ludzką, nie ma w nikim innym zbawienia. Danny mamy zweimal ten austrocki unter. Kein anderer jest unter dem Himmel. Teraz jeszcze ten wyraz, który mówi, że nie ma zbawienia pod niebem, Der pod. Unter den Menschen gegeben ist. który jest dany między ludźmi. Der erste austrocki unter dem Himmel meint ein, ein räumliche Seite. W niemieckim jest to to samo słowo pod i między. Pierwsze słowo oznacza bardziej określenie takie miejscowe, lokalne. Was sonst nütz, wenn dieser Name im Himmel offenbart worden wäre. Co by nam to dało, jeśli to imię objawiło by się w niebie, nie obecnie tu na ziemi. Hätten wir keinen Nutzen davon gehabt. Wtedy nic nam to nie pomogło. Aber Gott sei nur gundank, er hat geredet in der Person seines Sohnes eben unterhalb des Himmels, auf der Erde. Ale Bogu niech będą dzięki, że Bóg przemawiał pod niebem, tu na ziemi, przez to imię. Tu na ziemi, wśród ludzi, tam Bóg się objawił. tam pokazał, kim on jest, mianowicie pokazał to w tej cudownej osobie Pana Jezusa. unter den jest już Mein, der A to słowo danego ludziom lub w, w, w niemieckim jest napisane, że w pośród, wśród ludzi, to już wyjaśniliśmy, co to znaczy. Sagt einmal, unter euch steht, den ihr nicht kennt. Mianowicie, jak ściciel niegdyś powiedział, że pośród was stoi ktoś, kogo wy nie znacie? W polskim tu czytamy, że w którym możecie albo moglibyście być zbawieni. Nic nie mam przeciwko dobremu tłumaczeniu polskiemu. Ale musi być tu napisane, że w którym zbawieni musicie być, nie możecie. Więc nie ma innej drogi. To nie jest tryb Przypuszczający, tylko po prostu taki fakt. Jest to takie, taki um, boże przemysł, albo potrzeba, taka konieczność. Ponieważ Bóg nakazuje ludziom, aby pokutowali, Bóg, Bóg nie stoi i prosi po prostu. Ludzi O to, żeby się nawrócili, czy chcą, czy nie. nicht Jeśli ktoś nie przejmuje zbawienia, przeciwstawia się nakazowi Bożemu i idzie na potępienie. muss keine jeśli ktoś nie, nie jest posłuszny temu Bożemu, Musisz. Jest na wieki potępiony. Chciałbym jeszcze dopowiedzieć parę słów do tego Bożego rozkazu. Möchte noch ein paar Worte zu diesem göttlichen uh, Befehl sagen. Karl-Heinz zwrócił uwagę na miejsce, znane nam z uh, Dziewów Apostolskich 17. rozdziału, gdzie wyraźnie jest napisane, że Bóg przykazuje wszystkim ludziom. Um, Karl-Heinz hat schon auf den um, Vers aus Kapitel 17 hingewiesen, wo wirklich klar steht, dass er, uh, ja, dass Gott allen Menschen gebietet, Buße zu tun. To jest bardzo ważna myśl, myślę, w, w odniesieniu do tego, do czego przywikliśmy z powodu naszego religijnego otoczenia. Ich denke, że jest ein ganz wichtiger Gedanke, um, aufgrund dessen wozu wir durch unsere religiöse umgebung leider przy, äh, uns daran gewöhnt haben. Mianowicie, od bardzo długiego czasu jest głoszona nauka o wolnej woli człowieka auch seit einer gewissen oder grauen Zeit wird eine Lehre des freien willens des Menschen verkündigt Gdzie człowieka wola jest przedstawiona jako tego który może wybierać chce się dać zbawić lub chce iść na potępienie wo gepredigt wird dass der Mensch selbst wählen kann und entscheiden kann ob er nun gerettet wird oder ob er halt In die geht. Człowiek jest istotą zależną i Bóg może rozkazać mu. Musisz być zbawiony. Der Mensch ist eine abhängige Person und Gott kann ihm musst gerettet werden. Wolnej woli w znaczeniu suwerennej woli, która nie stoi pod żadną odpowiedzialnością, nie posiada żaden człowiek. Einen freien Willen, der völlig souverän ist und sich nicht zu unterordnen hat, dieses besitzt kein Mensch. Taką Wolę posiada jedynie Bóg. Solch einen Willen besitzt einzig und allein Gott. 100, ile? 187? 177. Pierwszą i drugą Zrotkę. Aus dem weißen Liederbuch 177 die ersten beiden Strophen. Das täuscht schon 177 die erste und die zweite Strophe.